A na ostatni serwis informacyjny zapraszamy o 18.57 Radio Afera, rokowo i alternatywnie Autopromocja Sporting Club Afera Czyli godzina dla sportu w Eterze Zapowiedzi, relacje i wywiady Poznania, Polski, Europy i świata. Poniedziałki i piątki od 18. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl Ukośnik Player. Autopromocja. Reklama. AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.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 Kultura to tutaj? Co głowy zawracają? Trzymaj ją! Sabotaż kulturalny. A w tą piękną, słoneczną pogodę wita Was dział kultury i sabotaż kulturalny, które poprowadzą dla Was dzisiaj Zofia Cieszkiewicz i Gabi Dębowska, a realizuje nas Jonasz Mechuła. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku bardzo fajnych wydarzeniach, które zbliżają się do nas wielkimi krokami. Przede wszystkim porozmawiamy sobie o wernisażu wystawy w salon 908 o tytule Inner Circle, a później porozmawiamy sobie również o wydarzeniach, które w najbliższym czasie wydarzył się w coworkingu muzycznym, czyli właśnie teraz na końcówce kwietnia. Poza tym też dowiemy się co nieco już o tegorocznej edycji Millennium Dogs Against Gravity i porozmawiamy też sobie, a raczej posłuchamy tego, co do powiedzenia ma Kacper Kazimierczak w swojej pigule. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy Was już za chwilkę. Ostatecznie na dwa do pięciu dni od rozmowy o tym, gdzie jedziemy po kroplek Free, urwany film. Po zamianie złych słów na łzy, brudnych zagrywek na czysty zysk, przedawnionych wspomnień na aktualny problem skutek szala łączy nas, bo nie potrafię obiecać, że od Jako zły znak, a potem tylko gorzej Już nic za mnie pomoże Nerwy, przerwy, pragnę serwy, Szkoda, gadać będę My powracamy do Was z wydarzeniami z coworkingu muzycznego, a pełna nazwa tego miejsca to Coworking Muzyczny plus Dom Słuchowisk. Jak myślisz, Zosia, co to jest? Muszę się przyznać, że pierwszy raz w ogóle słyszę tę nazwę. A niby siedzę w kulturze, co nie? Powiem szczerze, że miałam tak samo. Nie znałam tego miejsca, ale okazało się, że bardzo warto je poznać, ponieważ jest w nim bardzo dużo ciekawych wydarzeń. Nawet teraz właśnie na końcówce kwietnia, gdzie zdaje się, że tak już wszyscy czekamy po prostu na majówkę, ale wcale nie musimy czekać na majówkę, bo możemy mieć majówkę już teraz w coworkingu muzycznym. Jej z... Hubertem Winczykiem, czyli jednym z hostów coworkingu muzycznego, porozmawiała nasza koleżanka redakcyjna, czyli Jagna Jaśkowiak, i on opowiedział jej trochę więcej o tych wydarzeniach. Zaczniemy już od tego, które wydarzy się dzisiaj, czyli 23 kwietnia, a więcej o nim Hubert Winczyk. Tak, będzie koncert y, Jeffa Gburka pod długą nazwą Jeff Gburek's Mental Health Food Store. Jeff Gburek jest y, amerykańskim multiinstrumentalistą, który mieszka już. Y, no, z 10 lat w Poznaniu, chyba nawet więcej. Można powiedzieć, że każdy jego występ jest inny. To będą zarówno syntetyczne, elektroniczne dźwięki, wykorzystuje też fale radiowe, jest gitarzystą. Wydaje mi się, to będzie interesujący występ. Na pewno, my zawsze bardzo lubimy słyszeć o takich y, eksperymentalnych wydarzeniach, które łączą y, różne techniki muzyczne, więc y, jak najbardziej myślę, że ekstra. Ale porozmawiamy też o tym, co się wydarzy w dniu następnym, czyli w piątek. 24 kwietnia e, koncert duetu Luisa i Michał. Mm, Michał jest e, poetą którego można też spotkać na, na ulicach Poznania, więc powiedzmy, że to będzie taki e, songwriterski e, duet. Tutaj zasiałam dla Ciebie temat właśnie, że co o tym myślisz, że mamy takie fajne miejsca, o których nie słyszymy, a one promują poznańskich artystów? No myślę, że to zawsze fajnie, jak mamy takie wyjście trochę instytucji kulturalnych do ludzi. Tak, dlatego właśnie chciałam gdzieś tam to podkreślić, bo jednak mamy dużo koncertów różnych gości zagranicznych, ale też z innych części Polski, co jest super i fajnie, że mamy takie możliwości, ale też fajnie, że możemy usłyszeć po prostu ludzi naszych takich, tubylców. Tak, bo wydaje mi się, że często fokusujemy się na tych najbardziej znanych artystach, i potem w ogóle mamy takie poczucie, że no, ta polska muzyka to brzmi tak samo i nie ma nic nowego, a zapominamy o tych może mniejszych artystach, ale oni często wychodzą poza schemat tymi swoimi piosenkami. Dokładnie, więc szukajmy. A znajdziemy, a znajdziecie wy dokładnie w coworkingu muzycznym. No ale oczywiście to nie koniec wydarzeń, ponieważ już w sobotę, 25 kwietnia, mamy dla Was kolejne wydarzenie w tym miejscu, a więcej o nim Hubert Winczyk. Dnia ja następnego 25 kwietnia e, będzie to spektakl Jarosław Tuchowicz. Ma jakąś taką swoją eksperymentalną e, formę łączącą słuchowiska e, monodramu, różne takie formy ma jakąś taką swoją oryginalną metodę wydaje mi się, że pierwszy raz Poznaniu na pewno u nas i to jest akurat bardzo ciekawy temat, ponieważ nie, nie znaleźliśmy żadnego e, wydarzenia na przykład e, na Facebooku e, ani żadnego takiego podlinkowanego gdzieś tam e, wyjaśnienia o czym będzie spektakl co myślę, że jeszcze bardziej mnie do niego zachęca ja lubię takie niespodzianki ja myślę, że buduje to napięcie też tak myślę, zgadzam się. Troszkę mnie to rozbawiło, <śmiech> że uznałaś, że to akurat buduje y, napięcie. No nie wiesz, na no co się piszesz? Ja na przykład jak był w, w Kafardamie był next festowy lunch, to nie wiedziałam na przykład co tam będzie w tym lunchu i powiem ci no... To budowało zdecydowanie napięcie Można się pozytywnie zaskoczyć, to na pewno Ale można się też negatywnie zaskoczyć Co myślę, że się nie wydarzy e, Więc warto sobie takie niespodzianki Sprawiać No i teraz przejdziemy jeszcze do wydarzenia Które odbędzie się w niedzielę a 26 kwietnia będzie otwarta próba poznańskiej orkiestry improwizowanej, która też miała miejsce wczoraj, gdyż to jest regularny cykl u nas prowadzony przez to jest reaktywowanie orkiestry in, improwizowanej e, prowadzony przez e, dwóch naszych hostów Kacpera Korei i Huberta e, Karmińskiego. To jest cykl, na który też zapraszamy nie tylko do bycia odbiorcą, ale przede wszystkim e, uczestnikiem, uczestniczką można przyjść ze swoim instrumentem i się włączyć. Jest pewien system, e, jest pewna metoda więc jest to improwizowana orkiestra, ale z jakimś systemem gestów, yy, jakiegoś dyrygowania. W każdym razie skład jest ciągle otwarty, więc zapraszamy do udziału. Bardzo fajne połączenie takiej troszkę jam session z, z po prostu orkiestru. Ale nie wiem, kurczę, czy to tak mówić, że każdy może przyjść, to jest takie dobre, bo ja już siebie widzę, jak biorę ten mój flat prosty, na którym grałem w podstawówce i wyjeżdżam z Lulej, że jezu nie, bo to najlepiej umiem, mnie. Myślałam, że powiesz, że na przykład z cymbałkami po prostu przyjdziesz. Myślę, że już lepsze byłyby cymbałki w tym wszystkim. No, no, chociaż są takie melodyczne, nie? No, trzeba uważać, kogo się zaprasza, bo wszyscy to może też oznaczać zosie. Ale niestety trzeba się z tym liczyć. Ja, ja to bardziej ja jako dyrygent myślę. Tak, myślę. No. Myślę, że po prostu nie trzeba jej dawać instrumentu ale jako widz po prostu mogłabyś przyjść posłuchać. Jeżeli macie talent muzyczny, to serdecznie was zapraszamy, a jeżeli nie, to też zapraszamy was po prostu, żeby sobie poobserwować. Yy, I dziękujemy Jagnie Jaśkowiak za przygotowanie tego materiału, w którym wypowiadał się Hubert Winczyk, A już za chwilkę wracamy do was z jeszcze większą dawką kultury.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 I'm not too loud cause I got enough to stick around It's only ever a that I didn't trust oh, I couldn't dance fast I'm oh, I to get It's a shame on the heartache that I went and put you through i take the blame Cause the truth there's really nothing you could do But I'm not perfect no way you're perfect Even though it hurts yeah, It hurts to say goodbye Yeah baby No one lets you down You wasn't that your love wasn't good enough Couldn't stick around If only in that I didn't trust I, I had Oh, great intentions Oh, great intentions oh, do was z dawką kultury, chociaż moim zdaniem też z dawką humoru. Tutaj cały czas staramy się, żebyście mieli uśmiech na twarzy, a będziemy teraz rozmawiać o tegorocznej edycji Millennium Dogs Against Gravity. Ja przyznam szczerze, że bardzo się cieszę na tę edycję. W ogóle się cieszę, że Trochę się już odmrażamy po tym, po tym chłodzie zimowym i że wychodzimy na dwór i wychodzimy do ludzi, a tym samym przychodzą do nas festiwale. Dużo będzie tych filmowych, no a pierwszym z nich będzie właśnie Millennium Dogs Against Gravity. To najbardziej znany festiwal filmowy w Polsce, również największy, a co ciekawe drugi największy festiwal filmów dokumentalnych w Europie. Więc taki, ta, taka ciekawostka. Właśnie o Millennium Dogs Against Gravity rozmawiała nasza koleżanka Michalina Janasa, rozmawiała ona z rzeczniczką prasową MDAG, bo tak w skrócie możemy mówić o tym festiwalu, czyli z Karoliną Kulik. Ja jestem bardzo ciekawa tego, co będzie brane na tapet w tym roku. Myślę, że warto powiedzieć to w konkretach, czyli jakie są po prostu liczby tego festiwalu? Plan na tegoroczną edycję jest prosty. To 59 najlepszych filmów dokumentalnych z całego świata, które zaprezentujemy na 137 seansach przez 10 festiwalowych dni w Kinie Muza. Do tego jedna nagroda wolności i właśnie to jest nasz plan na czas między 8 a 17 maja w Kinie Muza, bo właśnie wtedy odbędzie się 23 w ogóle, a 7 w Poznaniu. Edycja tego najważniejszego festiwalu filmów dokumentalnych, pewno w Polsce, w Europie, a być może nawet na świecie. Także jeśli nie byliście jeszcze na MDAG, no to myślę, że to jest świetna okazja, żeby się wybrać i z, z tego co wiem, to już jest dostępny program, więc możecie sobie obczaić, co tam w programie jest dla was. Co ciekawe, program w każdym mieście trochę się różni od siebie. O tym rozmawiałam e, rok temu z Dorotą Reksińską, że to właśnie mm, ekipa Kina Muza, Trochę wybiera filmy pod, pod widzów tego szkina, bo zna ich dobrze i myślę, że dobrze czują tego widza i wiedzą, co może im się potencjalnie spodobać. Ale no myślę, że w festiwalu najważniejszy jest jego tytuł no bo to jest przecież jakaś taka siła napędowa. Hasło tej edycji festiwalu to poszukiwania. To podsumowuje najlepiej ponad te dwie dekady rozwoju kina dokumentalnego z perspektywy MDAG, które właśnie polska publiczność może obserwować dzięki festiwalowi. Poszukiwania. No właśnie, myślę, że w ogóle poszukiwania tak naprawdę to mogłoby być... E... Tytułem każdej edycji, bo każda edycja wiąże się z jakimś poszukiwaniem, e, poczynając od tego, że szukamy filmów e, na stronie, w programie, które nas najbardziej zainteresują, a dodatkowo myślę, że też zawsze poszukujemy czegoś więcej, e, mam na myśli jakieś emocji, które e, wiążą się z filmem dokumentalnym, który myślę stereotypowo Kojarząc film dokumentalny z gadającymi mądrymi głowami, nie wiąże się z emocjami, przełamuje to i pokazuje, że film dokumentalny może być nawet bardziej emocjonujący od tego filmu fabularnego. No właśnie, jak już o tym mowa, to jestem ciekawa, jaki film przygotowali na otwarcie festiwalu. Festiwal otworzymy już 8 maja, godzinie 20, razem z filmem Kłopotliwy Niedźwiedź. To była historia o tym, że nie tylko ludzie mogą się mierzyć z problemami odbierania miejsca, w którym od zawsze żyli, bo w kanadyjskiej Manitobie, światowej stolicy Niedźwiedzi Polarnych, ten tytułowy Kłopotliwy Niedźwiedź porusza się między turystami, strażnikami, tymi, którzy mieszkają tam na stałe. Wszyscy często uznają go za utrapienie, chociaż to przecież jego szlak naturalny naturalnej migracji. Rok temu filmem otwarcia był Pan Nikt kontra Putin, czyli byliśmy trochę w temacie wojny w Ukrainie, wojny między Rosją a Ukrainą, ale z zupełnie innej perspektywy, bo wszystko działo się w Rosji, a w większości mamy więcej materiałów z tego, co dzieje się w Ukrainie i to, jak Ukraińcy się czują, więc myślę, że to było całkiem niezłe przełamanie schematu. A tym razem przechodzimy do bardziej ek ekologicznego aspektu tego, że my jako ludzie myślimy, że to co jest na ziemi to wszystko jest nasze i że to nam się należy i zapominamy, zapominamy trochę o tym, że e, zanim my się osiedliliśmy i, i trochę porąbaliśmy e, lasy, to wcześniej tam byli też inni mieszkańcy i przechodzimy niejako z pretensjami, że jak to oni e, mogą teraz wpraszać się do nas, chociaż to tak naprawdę my wprosiliśmy się do nich. Jestem ciekawa Gabi, czy ty masz może jakiś swój ulubiony film dokumentalny? Ojejku, teraz mam pustkę w głowie, a ja ogólnie lubię filmy dokumentalne. Y, myślę, że mam jeden film, ale będzie jeszcze o jakby będzie nawiązanie do niego w tym, co dzisiaj przedstawimy, więc wspomnę o nim potem. Ale też lubię filmy na przykład y, gadające głowy y, Krzysztofa Kieślowskiego. Okay. Więc to był na pewno taki film, który dobrze pamiętam. Yy, ale też mi się podoba w ogóle temat tego filmu. Właśnie to, co wspomniałaś o tym, że czasami zapominamy, że tak naprawdę na Ziemi nic nie jest nasze i, i że każdy ma takie same prawo po prostu być w danym miejscu, co jest zresztą bardzo aktualne teraz, obecnie w naszych czasach. No, właśnie ten temat ekologii też często się przewija właśnie z bodajże z dwóch filmów, które. Yy, Widziałam rok temu, w sensie widziałam oczywiście więcej, ale dwa najbardziej zapisały mi się, to jest właśnie Pan Nikt kontra Putin, który jak wiemy jest zdobywcą Oscara za film dokumentalny w tym roku, a drugim filmem były opowieści z dalekiej północy, to film o młodzieży, która nie do końca radzi sobie w, w szkole i ma problemy też sam ze sobą na zasadzie, że jednak fakt tego, że nasze pokolenie jest tak bardzo osadzone w dobie cyfryzacji i tego, że smartfony są niejako nieodłączną częścią naszego życia, to decydują się podjąć ryzyko i udać się do szkoły, folk, szkoły, w której będą uczyć się tego życia z naturą i odnajdywania spokoju w naturze. No i to jest znowu bo taki e, motyw przewodni czyli człowiek i natura i myślę, że um, w ten film, który rozpocznie e, tym razem Millennium Dogs Against Gravity również skupi się na naturze i i na pewno nas tym e, zaskoczy No ale prócz filmów, które Będziemy mogli tam obejrzeć Będą się działy również e, wydarzenia Poboczne, a jakie to opowie nam Rzeczniczka Na widzów i wizki Kinemuza, jak zawsze w przypadku MDAG, czeka również bogaty program Spotkań po seansach, od rozmów z twórcami Przez dyskusję, aktywizmie imigracji Pomocy humanitarnej Po wydarzenia specjalne, takie jak na przykład Funkowa impreza DJ-ska Funk party w My pod sceną Czy warsztaty olfaktoryczne Prócz filmów y, mamy też y, do czynienia z y, innymi wydarzeniami, więc na pewno się nie zanudzicie, jeśli uznacie, o matko jedyna, ja już mam dość tych filmów, to wtedy możecie sobie skoczyć na fankową imprezę i trochę się zrelaksować, bo nie będę ukrywać, że te filmy dokumentalne często poruszają najczulsze struny i nawet najtwardszego chwycą za serce. Także wa warto się też y, odprężyć, natomiast y, prócz wydarzeń pobocznych będzie też gość specjalny i myślę, że coś kojarzycie tego gościa. Szczególnym punktem programu będzie dla nas spotkanie wokół filmu Irvine Welsh Rzeczywistość to za mało, bo w pokazie pojawi się zarówno reżyser, jak i sam Irvine Welsh, czyli przypomnijmy twórca kultowej książki Trainspotting, przerobionej potem na co najmniej równie kultowy film o tym samym tytule. Film dokumentalny ukazuje drogę od młodości po światową sławę, fascynację muzyką i sportem, refleksję nad przemijaniem no, ale właśnie najważniejsze jest to, że Irvine Welsh pojawi się wyjątkowo w kinie nie muza, a kinie Apollo osobiście, żeby na największej sali widowiskowej spotkać się z widzami i widzkami festiwalu. No właśnie, spotting. no to, to jest taki film. Ja powiem szczerze, że no trochę się tym filmem zajmuję, tutaj w aferze również, ale po ten film jeszcze nie sięgnęłam, ale z tego co wiem, to Kabi ma go już w obejrzanych. Tak, dlatego właśnie chciałam wspomnieć o, yy, o moim ulubionym filmie, chociaż no, nie jest to do końca film dokumentalny, bo jakby książka sama jest dokumentem, ale później mamy film na jej podstawie, czyli właśnie Trainspotting yy, i jest to jeden z filmów, za którymi bardzo przepadam. Jest on o społeczności narkomanów w Irlandii, z tego co pamiętam, tak mi się zdaje, że w Irlandii. Trzeba. Tak patrzę na Zosię, może ona wie, ale w sumie nie oglądałaś tego filmu, więc masz prawo nie wiedzieć. Co ciekawe, ten film też zdobył wiele nominacji, na przykład do Oscarów, za najlepszy scenariusz adaptowany, ale również była to bardzo przełomowa rola dla Ewana McGregora, którego możecie znać z innych produkcji i dostał za nią Złoty Popcorn MTV. Proszę. Wydaje mi się w ogóle, że prócz Requiem dla snu, to jest taki drugi najbardziej znany z tych filmów z kategorii narkomańskiej, że tak to nazwę. Tak, jest to bardzo fajne w ogóle spojrzenie na grupę właśnie osób z problemem no po prostu narkomanów, tak, z problemem narkotykowym chyba tak się mówi. I jest to właśnie spojrzenie na to, że wyjście z nałogu w pewnym momencie dla nas osób trzeźwych tak wydaje się być prostą sprawą, a jednak faktycznie to środowisko ma bardzo istotny wpływ, więc faktycznie jest to osoba osoba Giovanna bardzo ważna dla kina, ale też dla dokumentów i dla książek i na pewno warto go zobaczyć na żywo. Więc wyczekujcie i kupujcie bilety na spotkanie właśnie z tym autorem. Jak już mówimy trochę o byciu wolnym od uzależnień, to wydaje mi się, że też warto wspomnieć o Nagrodzie Wolności, która jest wręczana właśnie w Poznaniu. W trakcie tegorocznej edycji festiwalu już po raz szósty zostanie przyznana Nagroda Wolności ufundowana przez miasto Poznań. Spośród filmów nominowanych, 12 filmów nominowanych do Ogólnopolskiego Konkursu Głównego, na gruncie lokalnym we wszystkich miastach biorących udział w festiwalu osobowe jury wyłoni zwycięski tytuł. W przypadku Poznania to tytuł, który najwierniej broni fundamentów wolności i stawia w swoim centrum godności prawa człowieka. Bo to jest też rola filmów dokumentalnych, żebyśmy jednak na tej wolności się skupiali i to też myślę właśnie w, w różnych aspektach tego słowa, bo wolność może być na różnych płaszczyznach. No a tak płynnie przechodząc do tego, że film z kategorii wolności my wybieramy, to kto w takim razie wybiera ogólnie filmy, które mają być tymi najlepszymi? Mamy naprawdę wyjątkowy skład jurorski w tym roku, bo zaproszenie do Poznania przyjął Piotr Jacoń, dziennikarz, dokumentalista, autor książek, który walczy o prawa osób LGBTQ+. Lidia Duda, czyli reżyserka i scenarzystka filmów dokumentalnych, której filmy pokazywane były również na MDAG w Poznaniu i również tutaj nagradzane. Trzecią kandydatką jest Aleksandra Hromada, liderka społeczna, producentka wydarzeń i mentorka, założycielka i prezeska Local Girls Movement. Doskonale pewnie poznaniakom jako poznanianka roku 2023. Także grono jury jest jakże no takie doborowe mogłabym powiedzieć, taki doborowy skład. Godne. Tak, godne. godne tegoż stanowiska i mam nadzieję, że ich wybory również będą w zgodzie z nimi i nie wymyślą czegoś, co potem nas zaskoczy. Mam na myśli oczywiście negatywnie, jak to czasem się dzieje z tymi wielkimi galami, ale Tyle z tego, co wiemy o Millennium Docs Against Gravity na ten moment. My jako Radio Afera na pewno będziemy bardziej zajmować się tym festiwalem. Staramy się co roku prowadzić radio na wynos z tegoż wydarzenia i mam nadzieję, że w tym roku też się uda. Jest to 23. edycja Millennium Docs Against Gravity, która będzie się odbywać od 8 do 7 maja, od 8 do 17 maja w Kinie Muza, a od 19 maja do 1 czerwca będziecie mogli zobaczyć filmy, których nie udało Wam się zobaczyć stacjonarnie. Mam na myśli, że wtedy możecie wejść w pulę filmów online. Także ja już się nie mogę doczekać i zbieram siły na filmy dokumentalne i mam nadzieję, że zanurzę się w nich. Ten materiał przygotowała dla nas Michalina Janas, a rozmawiała ona z rzeczniczką prasową MDAG, czyli Karoliną Kulik. A teraz płynnym krokiem przechodzimy do piguły przygotowanej przez naszego kolegę, ale za nim, to warto chyba sobie posłuchać trochę muzyki. Nie taki był plan zabrało nas I chyba już nie ma co się bać Listen! Tak, Cześć. Z tej strony Kacper Kaźmierczak i zapraszam Was do autorskiej piguły po napisach, czyli szybkiego przeglądu newsów ze świata srebrnego ekranu. Najpopularniejsza platforma streamingowa w Polsce? Puszczam Ci tu oczko, słuchaczko i słuchaczu, mam nadzieję, że wiesz jaka. świętuje swoje dziesięciolecie w Polsce. Z tej okazji od zeszłego tygodnia możecie znaleźć specjalną sekcję ponadczasowe skarby polskiego kina. I są to produkcje, które ukształtowały pokolenia Polek i Polaków, przedstawiciele polskiej szkoły filmowej, kultowe satyry PRL-u i komedie, czy kino historyczne i moralnego niepokoju. Spośród 36 dzieł znajdziemy m.in. twórczość Wajdy Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza czy Ziemia Obiecana. Krzysztof Kieślowski ze swoją trylogią trzy kolory, niebieski, biały i czerwony, czy krótkim filmem o zabijaniu, zajmują w zestawieniu również ważne miejsce. Ale spokojnie, Obejrzeć też możecie kino lżejsze gatunkowo. Psy Pasikowskiego czy Miś Barei czekają na Was już od minionej środy na platformie. Debiutancka produkcja Kristen Stewart już w kinach. Przeglądając ostatnio planer Kina Muza, w końcu dostrzegłem chronologię wody. Za reżyserię odpowiada postać, którą możecie kojarzyć m.in. ze zmierzchu, z biografii księżny Diany Spencer czy filmu Love, Lies Bleeding chronologii wody daleko jest do multiplexowej prostoty. Poznajemy Lidię, uzdolnioną pływaczkę z olimpijskimi nadziejami. Idyliczna perspektywa szybko zostaje rozmyta traumatyczną rzeczywistością. Przemocowy ojciec, utracone stypendium pływackie, nałogi i nieudane przemocowe małżeństwa. Nie jest to film ani lekki, ani przyjemny w oglądaniu, ale dokładnie taki cel przyświecał ekipie. Produkcja powstała na podstawie autobiograficznej książki Lidii Jukniewicz. Ta trafiła w ręce Stewart w 2017 roku, i już po 40 stronach była tak poruszona i wstrząśnięta, że od razu management zaczął angażować spotkanie z pisarką. Narracja prowadzona jest bardzo chaotycznie, co zdaje się być symptomatyczne dlatego, jak ofiary zapamiętują rzeczywistość, z której się wyrwały. Widz zaproszony zostaje do przeżycia tej historii w roli swoistego psychologa, który na pierwszej sesji musi poukładać chaos siedzący w głowie pacjentki. Od piątku film dostępny jest w poznańskich kinach. Słyszeliście może o nowej biografii Michaela Jacksona? A słyszeliście o kontrowersjach z nią związanych? Ja gdzieś głęboko w kościach czułem, że coś z tym filmem może być nie tak, stąd nie zwracałem na niego uwagi przed premierą. Na szczęście przypomniałem sobie o nim teraz, na kilka dni przed polską premierą i okazuje się, że jest to bardzo ciekawy materiał. Biografia króla popu miała portretować najtrudniejsze momenty w życiu artysty, jednak skupia się tylko na sukcesach i docieraniu na szczyt. No i tu pojawia się główny zarzut – kampania PR-owa mająca wybielić Jacksona. Film miał poruszać temat zarzutów o molestowanie nieletnich, jednak zakończenie zostało zmienione. Nastąpiło to już po tym, gdy zakończył się okres zdjęć, więc ekipa produkcyjna musiała wrócić na plan i na ostatnią chwilę dogrywać zakończenie. A takie rzeczy robione na szybko na ostatnią chwilę zwykle nie kończą się dobrze. Oficjalna wersja jest taka, że między Jacksonem a Jordanem Chandlerem, który wniósł w 90-tych latach oskarżenia o molestowanie, zawarta została ugoda, której Częścią jest zakaz odniesień do sprawy w jakichkolwiek ekranizacjach. Główną rolę gra siostrzeniec gwiazdy, Jafar Jackson. Nie można nie zwrócić uwagi na zalety tego wyboru, podobieństwo fizyczne czy talent muzyczny. Ale pojawiają się głosy, że obsadzenie członka rodziny to działanie PR-owe rodziny Jacksonów, uniemożliwiające obiektywne spojrzenie na postać. Wątków jest więcej, ale rozchodzi się właśnie o to, czy filmowi Jackson bliżej do działań PR-owych, mających uratować dziedzictwo muzyka, czy do rzetelnej biografii. W tym wydaniu to by było na tyle. Mówił do Was Kasper Kaźmierczak i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Po napis. A my wracamy z tematem wystawy Inner Circle w salonie 908. Otwarcie wystawy odbędzie się już jutro w piątek 24 kwietnia o godzinie 18.30, a wystawę będzie można oglądać do 17 maja. W Inner Circle wliczamy Mateusza Drozdowskiego, Karola Gniazdowskiego, Martę Jabłońską, Katarzynę Knychałę, Weronikę Kocewiak, Annę Myszkowiak, Andrzeja Stańka i Klary Woźniak. Są to osoby, które tworzą tą wystawę, a sama wystawa, mimo że nie znajdziecie o niej zbyt dużo informacji w internecie, to wpisuje się w koncept, na którym właśnie zależy im najbardziej, czyli takie intymne spotkanie ze sztuką w przestrzeni dosłownie domowej, ponieważ salon 908 znajduje się w takim prywatnym mieszkaniu. Co o tym myślisz, Zosia? No myślę, że to jest w ogóle coraz częściej spotykany koncept. Na zasadzie, nie wiem czy z, ymm, z miejscami do prezentacji wystaw, ale na przykład y, knajpy coraz częściej tak. zamiast znajdywać się na parterze, żeby był łatwy dostęp, to są na przykład gdzieś na którymś piętrze kamienicy i czujesz, że ty wchodzisz bardziej do kogoś do domu, aniżeli do restauracji. Tak, jest to bardzo fajne, że ta sztuka po prostu gdzieś tam przenika y, naszą codzienność i że jest coraz więcej właśnie takich bardziej kameralnych miejsc, więc jest to na pewno coś, y, na co warto zwrócić uwagę. I z Grzegorzem Śliwińskim, czyli kuratorem oraz prowadzącym ten projekt galeryjny y, porozmawiała nasza koleżanka redakcyjna Michalina Janas i dowiedzieliśmy się trochę więcej o samym salonie 908, ale i również o y, samej wystawie Inner Circle, więc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 I to myślę, że troszkę wyjaśnia nam, czym właściwie jest Salon 908 i jest to właśnie takie stworzenie takiego, można powiedzieć, trochę takiej przystani dla artystów, więc jest to super inicjatywa i coś na pewno takiego świeżego i nowego. I też Grzegorz Śliwiński opowiedział troszkę o artystach, którzy biorą udział w wystawie Inner Circle i powiedział trochę o malarstwie właśnie jednego z członków tego wydarzenia, czyli o malarstwie Mateusza Drozdowskiego. Mateusz Drozdowski wychodzi od kompozycji malarstwa dawnego, na który na zasadzie kolaży. Nakleja namalowuje zdjęcia z albumu rodzinnego z lat 90. i stwarza to pewną napiętą sytuację między czymś, co w kulturze przyjęliśmy analizować jako poważne rzeczy, a z drugiej widzimy opalającą się polską parę w klapkach na tratwie meduzy Teodora Jericho. Grzegorz wspomniał również o malarstwie Karola Gniazdowskiego, który dzieli według niego pewne podobieństwa z Drozdowskim. Karol Gniazdowski nie jest daleko od Mateusza. Chłopaki mają podobne poczucie malarskiego humoru, choć Karol bardziej teoretyzuje swoją pracę opiera ją na znaczeniu znaków i filozofii memów, napieniając to zestawienie do granic groteskowych możliwości. Więc faktycznie mamy tutaj e, przeplatanie się tej sztuki z taką codziennością, z takim troszkę żartem. Myślę, że jest to bardzo fajne, e, ale to nie jest jedyne, co zobaczymy na tej właśnie wystawie. Nie tylko malarstwo, ale również e, prace na przykład e, rzeźbiarskie. E, I jest to na przykład tematyka e, i gdzieś tam e, pole prac e, Anny Myszkowiak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 A tutaj właśnie pojawia się postać Andrzeja Stańka, więc usłyszmy trochę więcej o nim. Andrzej Stanek, współzałożyciel Galerii Szczur, w wyjątkowy sposób oparty na podejściu badawczym, wizualizuje kosmiczność Ziemi, w cudzysłowie. Jak bardzo my, jako ludzie, ale też organizmy na planecie Ziemia, jesteśmy wynikiem ewolucji, która mogłaby potoczyć się w zupełnie inny sposób. No jest to na pewno ciekawy temat. Nie wiem, na ile się interesujesz, y, Zosia, ewolucją. No myślę, że tak, tyle o ile wiem, jak to tam było, działało, ale chyba przystanęłam na którymś momencie ewolucji i tak to jakoś płynie, że tak powiem. Okej, okay, czyli zaakceptowałeś po prostu swój los, jakoś tam mocno nie wnikasz. No tak, no bo no, co ja mogę, taki marny człowiek na takim wielkim padole. West. No ale jeżeli by Cię gdzieś tam temat zainteresował, no to właśnie prace Andrzeja Stańka zahaczają o tą ewolucję, ale oczywiście nie skończyliśmy jeszcze z omawianiem niesamowitych artystów, ponieważ mamy jeszcze wykorzystanie technologii w sztuce poprzez sztukę Klary Woźniak. Klara Wośniak to mistrzyni technologii. Jej twórczość w dużej części poświęcana jest w ożywaniu robotów, napięciu między ciałem a maszyną, do czego wykorzystuje obrazowanie generatywne, systemy informatyczne, wizję maszynową. Na informatyka to już takie nie nasze tematy, dla nas zdecydowanie za, za odległe w kulturze. Tak, myślę, że to jest w ogóle bardziej odległe niż ewolucja, więc to już w ogóle nie ma sensu się zagłębiać. Tak, to trzeba po prostu zobaczyć. Dokładnie. Bo raczej nie zrozumiemy i tak jakby, że tak powiem, drągi powstania, ale, ale warto zobaczyć, ponieważ mamy tutaj właśnie, jak widzicie, no taki bogaty krąg po prostu różnego rodzaju instalacji rzeźb ma, malunków tak się mówi? Malunków, tak. Dobrze, więc takich różnych dzieł po prostu z różnej dziedziny yy, będzie można mnóstwo zobaczyć yy, w Salonie 908. Do wyboru, do koloru. Do, ko do koloru, do wyboru, do wyboru, do koloru. Tak. Dokładnie. Ale się zrobiło artystycznie. Oj, tak, oj, tak. Prawie jak w salonie 908, a tam pracę trzeba obejrzeć na żywo. Ale dlaczego? Opowiadam o tym Grzegorz Śliwiński. Wszystkie z wystawianych prac są zdecydowanie do obejrzenia na żywo. Bardzo zależało mi na obiektach, które świadczą nie tylko o złożonym procesie konceptualizacji pracy, ale też o wysokich umiejętnościach technicznych, pozwalających nadać im przemyślną formę. Jeżeli jesteście ciekawi jeszcze bardziej, chcecie jeszcze bardziej zgłębić temat salonu 908, to z Grzegorzem Śliwińskim przeprowadził również wywiad nasz kolega redakcyjny Bartek Czyżyk i ten wywiad znajdziecie na naszej stronie internetowej Afery, więc serdecznie Was zapraszamy. Tak jak wspomniałam, otwarcie wystawy odbędzie się w piątek 24 kwietnia, czyli już jutro o godzinie 18.30, a sama wystawa potrwa do 17 maja. Serdecznie Was zapraszamy i już za chwilkę wracamy do Was. All <laughs> Wszystko, co dobre, zawsze szybko się kończy, więc niestety i nasz sabotaż dobiega końca. No Pozostaje nam się z Wami pożegnać. Mamy nadzieję, że te wydarzenia, które dzisiaj przedstawiłyśmy, gdzieś tam Was zainteresowały i że może będzie to jakiś fajny pomysł, aby spędzić najbliższe dni. No właśnie myślę, że tak. Że właśnie nawet może i ja bym się wybrała na którejś z tych rzeczy, o których mówiłyśmy, bo... No kurczę, aż mnie szczerze mówiąc zainteresowały i myślę, że najbliżej mi do tej chronologii wody, bo też z chęcią opowiem o niej na podsumowaniu filmowym kwietnia, na które już teraz zapraszam, ale w sumie inne wydarzenia też tak zachęciły. Tak, a pamiętajcie, że Zosia jest... Y Wszechobecna w kulturze, ponieważ jesteśmy tutaj w redakcji kulturalnej, więc faktycznie są to wydarzenia wyselekcjonowane e, niesamowicie e, i warte zobaczenia. E, dlatego również e, zapraszamy Was jeszcze raz e, i dziękujemy za sabotaż, który poprowadziły dla Was Zofia Cieszkiewicz, Gabi Dębowska, realizowała nas Janasz Szmechuła. Do usłyszenia. Do usłyszenia. It's all my fault. Był sabotaż kulturalny. Na zegarach 18:57, więc czas na serwis informacyjny. Basia Krzyżostaniak i Anna Kęsicka zapraszamy. Teraz o temat poznańskiej areny. Reprezentacyjna hala widowiskowo-sportowa jest zamknięta od 6 lat z powodu złego stanu technicznego. Międzynarodowe targi poznańskie, które zarządzają obiektem wycofały się z koncepcji jej przebudowy ze względu na brak środków. Ponadto włodarze miasta uważali, że lepszym pomysłem jest wybudowanie nowego obiektu sportowego. Arena nie zostanie jednak zamknięta. Jak zapowiedział dzisiaj zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek miasto chce wyremontować arenę tak, by mogły w nim grać poznańskie drużyny sportowe. Stanie się to niezależnie od budowy nowego obiektu. Otwarcie areny planowane jest najpóźniej na 2029 rok. Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98 i 6 Stowarzyszenie Młodzi Razem wyszło z inicjatywą darmowej komunikacji dla uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat. Pomysł bezpłatnej komunikacji miejskiej nie jest jednak nowy. Uczniowie szkół podstawowych mieli kiedyś bezpłatne bilety, ale około 6 lat temu wprowadzono do taryfy roczne karny wysokości wysokości 60 zł. Studenci muszą płacić dużo więcej. Zdaniem członków stowarzyszenia bilety nie są warte swojej ceny. Mamy w Poznaniu najdroższą komunikację miejską w Polsce, tak naprawdę, jeżeli chodzi o miasta wojewódzkie. Składy jeżdżą wypchane po brzegi. Mamy zawał komunikacyjny w centrum, gdzie duża część bardzo ważnych linii jest rozkopana. Mówił przedstawiciel stowarzyszenia Młodzi Razem, Krzysztof Wroński. Stowarzyszenie zapowiedziało zbieranie podpisów pod petycją w tej sprawie. Dokument dostępny jest także w internecie. Coś, na co czekali wszyscy fani motoryzacji. Ruszyły targi Poznań Motor Show. Jak piszą organizatorzy, jest to największe wydarzenie motoryzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznań Motor Show jako największe wydarzenie w branży motoryzacyjnej w tej części Europy w tym roku odbywa się w dniach od 23 kwietnia do niedzieli 26 kwietnia. Cały teren targów poznańskich jest opętany przez motoryzację. Wszystkie pawilony są czynne, napchane atrakcjami. Działają również strefy zewnętrzne, na których odbywają się pokazy stantu, driftu, jazdy Testowe, mnóstwo atrakcji. Mówił dyrektor Grupy Produktów na Targach Poznańskich Łukasz Wołonkiewicz. Wydarzenie potrwa do niedzieli, a szczegółowy program dostępny jest na stronie motorshow.pl Festiwalowa rozpiska na 98 i 6 Chcesz zostać wolontariuszem tegorocznej 36. edycji Malta Festival? Choć wydarzenie planowane jest w drugiej połowie czerwca, przygotowania rozpoczynają się na długo przed jego startem. Jak czytamy na oficjalnej stronie festiwalu, bycie wolontariuszem to okazja do zobaczenia kulis jednego z największych większych międzynarodowych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Organizatorzy nie wymagają wcześniejszego doświadczenia. Liczy się zaangażowanie, uważność i gotowość do działania. Wolontariuszem może zostać każda osoba od 16 roku życia, a zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej